Kiedy osiedle się bawiło Wspomnijmy nieraz jak to wtedy stary było Od dzieciństwa, miałem tylko same problemy, ciągłe kłopoty ze szkołą Ojcem, bez ściemy stary, kumple i muza, to była maza jawka Pierwsze ucieczki, kradzieże, bez Jacka i reszty to nie byłoby to samo Pamiętam, tak, tak, pamiętam jak dziś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 W końcu rok 9-1. Nowe klimaty znowu uderzam przed siebie. Francja, półroczna hip hopu szkoła. Kumple, budowa i muza dookoła mnie. Rok 9-2 tu się zaczyna. Muzyczna lawina. Tworzy się klima i powstaje. PM Kulli pierwsza płyta. I Polska usłyszała: Liroj wszystkich wita was! Tak to było. Potem koncerty ze wzgórzem i Liroj. Uderza ponownie. Rok 9-5 już każdy wie. Tak na mnie wołają. Klimaty. Trasa koncertowa, fresze nagrody, wywiady i, I test. Gdzie przyjaciele, a gdzie bruk się czai? Rok 9-5, to jak czary, albo mary. Lords of Brooklyn i Ice team, moi przyjaciele. Heh, czy, czy to Jawa, czy sny? Rok 9-6, Bafangu, potem L97, L97. mamy rok 9-9. Moja nowa płyta, całkiem nowe nadzieje. Bafangu część druga, stary co się dzieje? Szakal nadchodzi. Rok 9-9, nikt mi nie przeszkodzi, nawet ty!